A skąd Ty to wiesz że oni rozkładają Polskę? To w prasie pisze, czy...? Co, nie, nie, takich rzeczy to nie piszą w prasie, to no, po prostu się wie, no, Jak się ogląda, jak się wyciąga jakieś wnioski, to z tego, to z tego, to widać, co się dzieje. Okay. I wszystko jedno, drugie ciągnie to to, to, to. to, co pokazują, a co jest naprawdę, to zawsze inaczej wychodzi, no. mhm. Nigdy w telewizji prawdy nie pokażą. No, teraz już na pewno w tych czasach. Mhm. Na pewno nie mam oczekiwać, że będzie lepiej. Okay. z telewizją. A znacie wy coś takiego, że też słyszałam, że niby um, tu też takie, jak to się mówi, um, time? Yy, te przesun, właśnie nie. te. Jak masz zanieku już poznasz, masz przeszedł uprzedzenia, uprzedzenia, uprzedzenia, o tak. uprzedzenia że. Um, na przykład, że Żydzi robią takie morderstwa rytualne, przeprowadzają. A nie. Znacie, słyszałeś coś nie. takiego nie. kiedyś? Nie, nie. nie. nie. Że, że jakieś dzieci mordują i że szeli? No niby takie. Nie, nie, nie, nie. Ten że nie. że, że na, e, przede wszystkim na wsiach, że takie są przesunki. A, na, na wsiach to może tak takie stare zabobony, to nie to możliwe. Ale tak to nie. No, tak się gada właśnie. Ale nie, tego tylko się strzela. A to bardzo ciekawe rzeczy właśnie. Tak A to ogólnie ma, macie ma teraz taki temat, tak? To znaczy, Omawiacie, czy? to jest tak, że... Ja, ja byłam w tamtym roku w Polsce na 10 dni na podróży no i właśnie w, w, w tym, z tą podróżą całą chodziło o to, żeby sobie znaleźć temat, na który właśnie będziemy pisać współpracę. Nie? No ja sobie pomyślałam, że mnie po prostu interesowałoby, co... Ludzie z Polski myślą o antysemityzmie Co oni z tym kojarzą i tak dalej Jakie oni mają po prostu To w sumie tak co oni o Żydach myślą No i chciałam ludzi z różnego, z różnego wieku tak, tak, tak. No, Ludzie wiesz, którzy mają różny wiek I ludzie ewentualnie którzy też dłużej albo krócej w Niemczech żyją, po prostu zobaczyć, czy tam jakieś są... zmiany czy coś no, czy to się zgadza, czy wiesz, czy po prostu są pewne, pewne stereotypy, które się powtarzają u wszystkich i tak dalej. I co taką No tutaj, to na pewno osoba, że nie wiem, czy w tych myśmy tylko w klasie. Właśnie, mm -hmm. jakby powiedziałam, się to się No to mów. Właśnie, że o tym Żydzie w klasie i też się z niego śmiali często. Właśnie. W Polsce to było, Nie, tutaj, tutaj w klasie. Ja, no w no, Niemczech właśnie się też z niego śmiali, ale tak ogólnie przy nauczycielu czy coś, to no Niemcu to on właśnie nas strząchał, on się uśmiechał, ale no wiadomo, mm -hmm. nie? On jakoś inaczej wyglądał, czy skąd Nie, wie, się wyglądał normalnie, no sam powiedział, że jest Żydem. Po A. prostu był takiej religii, no. Aha. Sam powiedział, że jest Żydem. Nie wstydził się w sumie tego. I się śmiali z niego? No często padało, ty Żydzie. <suszy> Ale przez Polaków, czy bo ty powiedziałaś mm -hmm. ta klasa była. Nie, nie przez Polaków. Ogólnie. ogóle tu rasy czy coś tam. Mm. Nie miało się tego. A, okej. Okay. Ja to takie mówię. Ale tak to w sumie no, takie normalny, no. Jak wszyscy. Okay. No, nie wyróżnia się niczym. Ale na ani tym ani, ani, ani charakterem jakoś zwykłym. Mhm. No właśnie to jest interesujące. Bo jak się właśnie mówi, tak jak ty powiedziałaś, nie? że ja w sumie nie znam żadnego, ale te takie stereotypy są, takie już w... że już to od razu ma się ważną tak jak nie Ciekawe kurde, kto to skąd to się siebie, że naprawdę no, no, teraz się musimy zastanowić, Aha. nie? że dlaczego, a może wcale tak nie jest do końca. Ale po, po, po wszystko, widzisz, było dobrze, a po wszystko się zmieniło, przecież właśnie tak jak mówisz, kiedyś Żydzi przecież u nas byli nie widziani. No, bo przecież pieniądze przynosili i mm. zarabiali, jakoś kręcili tym wszystkim, nie? Ja właśnie słyszałam, że w Polsce tak oficjalnie żyje 5 tysięcy Żydów, 5 oficjalnie. oficjalnie, a, a nie oficjalnie to wiesz, to po prostu oni dokładnie też nie są w stanie powiedzieć, co tak, to jest między kim? 5 tysięcy, a między 20 albo 50, to to zależy, są po prostu różne... No, różności. u nas właśnie na wiosce, mieszkałam z sąsiad obok, raczej... On sam osobiście nie powiedział, że jest Żydem, nigdy, ale właśnie, ale chodziły takie właśnie, że ludzie gadali, nawet czy to Żyd, że w ogóle, że... Bo wyglądał w sumie, miał takie właśnie tę brodę taką nosił, taką właśnie długą i taki był, wiadomo, taki śmieszny, cichy, taki ten, niby nic się nigdy nie odezwał. No, ale tak właśnie strugał sobie figurki z drewno, no. I właśnie ten pan. I miał dużo właśnie... Figurek taki był, taki artystyczny był, o, dość. Mhm. Się tam malował i strugał, co nieco. No i miał pieniądze, bo sam do, doszedł jakoś, że ziemia, na, nie, na jego ziemi stoi makro w ublinie, No mhm. i jakoś ten po makro. ten, po ten i po, brał od nich pieniądze. A. Bo znalazł sobie krewnych, że to była ich ziemia. i Wybudowali właśnie, że nie na swoje ziemi. Aha. Także, no jednak do tego właśnie po tym wszystkim doszli wszyscy, że to jednak musiał być Żyd, skoro jakieś ziemie nic dziwne, nie wiadomo skąd, ni stąd, ni za wypowynajdywał. Hmm. Okay. Czyli sprytny był? No właśnie sprytny, pogłówkować się, pogłówkować i wynalazł, nie? Ale w sumie nie wiadomo to jak to z nim jest, tak do końca. Czyli ty myślisz, że on to po prostu jak się skręcił, czy to faktycznie była ziemia jego? Nie no właśnie możliwe, że i była. Może gdzieś poszukał w papierach, może gdzieś się może dowiedział. By było. Coś właśnie o to chodzi. Ja nie myślę to. tego, że to nie była jego że nawet skoro by nie była, no to nie był mu za to pieniądze nie no. płacił, jakby nie udowodnił tego. Musiała być zawsze. To musiało być. Ale to tam nie. A no, może tylko tak gadali. <laughs> Nie wiadomo na wiosce jest. A tutaj w Niemczech nie spotkali się z tematem Żydów, tylko odpowiedziałaś, że tutaj w Niemczech jakoś ten temat nie jest tak dyskutowany. No nie, właśnie, nie bardzo w szkołach, mhm. okay. właśnie to taki kurde czas Holokaustu, Hitlera czy coś, to mhm. tak bardziej przemilczany jest, okay. dużo, dużo rzeczy o bo u nas Polscy Polsce, na przykład jak mówią, to dużo mówią na ten temat, dużo się rozmawia, dużo właśnie uczestniczy osób w rozmowie, w klasie czy coś, to zawsze każdy ma coś do powiedzenia, mhm. tutaj to tak. Nauczyciel mam właśnie mniej pod do niż uczniowie. To no, się okay. ciekawe, czy im za bronią tego w ogóle wy wykreślili, czy staram się to wymazać całkiem z... w historii, czy jak? Może po prostu inaczej się z tym obchodzą. Ja się spotkałam z tym, że antysemityzm to jest bardzo taki delikatny temat tutaj. No. Że bardzo uważają i antysemityzm, że bardzo szybko się mówi, że coś jest antysemityczne albo ktoś jest antysemitą. że to jest.. Um... Bardzo ostrożnie i nic przeciwko Żydom tak lepiej nie mówić i tak dalej. No bo wiesz, bo Niemcy, nie? No I właśnie, właśnie Niemcy, dobra. tak, tutaj tu. Wstydzą się, no i tyle. Tak? Mhm. Właśnie, to wszystko związane. Tylko właśnie...